Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradia. Dzień dobry, nazywam się Maciej Ostaszewski i pracuję jako fotoedytor. względu na swoją pracę, zajmuję się też prawami autorskimi, ale to też, tak powiedziałbym, że to takie moje home. Będę mówił o plakacie yy, w Samopołudnie, który był to plakat yy, reklamujący yy, plakat użyty w czasie wyborów w 1989 roku. Zacznę od końca. W 1999 roku tygodnik Polityka z okazji 10. rzeczówce wyborów opublikował numer, który miał taką okładkę. Zaraz po publikacji tego tej okładki Grafik, który wykonał pierwotny plakat, wytoczył proces. Wytoczył proces w gazecie. Proces miał najpierw trafić do sądu okręgowego, później do sądu apelacyjnego. Ostatecznie wypowiedział się też Sąd Najwyższy. Gazeta przekraczała ten proces. Musiała zapłacić odszkodowanie, to było około 25 tysięcy złotych, zwrot kosztów sądowych i przeprosić grafika. No to wróćmy się do tego plakatu. Autorem tego plakatu jest Tomasz Sarnecki, grafik, który w 1989 roku był studentem a jestem w, w, w Warszawie z studentem trzeciego roku. W, w wyroku Sądu Najwyższego z, z, z, sąd uznał, że ta opłatka jest tragiczna. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że jeżeli m, że okładka tygodnika składa się ze, ze stałych elementów. Tymi stałymi elementami jest napis polityka, y, kod paskowy, no i też układ y, tytułów, y, numerów. Kiedy usuniemy, ten, kiedy usuniemy te stałe elementy, to właściwie zostaje nam postać y, zdjęcie z plakatu. Y, jak to stwierdził sąd? Y, ta opłatka w 90% stanowi yy, stary plakat. Yy, yy, gazeta broniła się, że, że to był cytat, że oni mają prawo, że to jest tygodnik yy, polityczno-społeczny, yy, to był plakat polityczny, oni mają prawo go zacytować. Gdy yy, sąd ten, yy, tych argumentów nie przyjął, stwierdził, że nawet jeżeli to byłby cytat to hmm, cytat wymaga, żeby, yy, żeby podać autora. W ten sposób został podpisany ta okładka. Yy, nie ma tutaj ani słowa o autora. O, o autorze yy, plakaty. No na to yy, tygodnik bronił się, że ten plakat został opublikowany anonimowo. W związku z tym skoro, y, skoro y, wolą autora było pozostać anonimowym, no to oni nie chcieli tej woli, y, znaczy chcieli pozostać zgodnie z wolą autora. No to też nie, sąd nie podzielił tego, y, tego rozmowania mówiąc, że to, że ktoś pozostał anonimowy, to wcale nie oznacza, że y, że on musi zostać anonimowy. Znaczy, że jeżeli ktoś kiedyś był anonimowy, to w nie znaczy, że później nie może zmienić zdania i jednak być yy, przeznacznie do No więc podsumowując, yy, wykonanie, wykonanie okładki, która zawiera yy, elementy, yy, w dużej mierze zawiera elementy plakatu, było naruszeniem praw autorskich. Yy, no więc... Teraz jeszcze raz zobaczmy ten plakat. Jak on powstał? Yy, powstał w 1989 roku. Tak jak mówiłem, Tomasz Sarnecki był wtedy studentem ASP. Yy, plakat składa się z trzech elementów. Po pierwsze, jest to zdjęcie. Jest to zdjęcie Gary'ego Coopera z filmu W samo południe. Yy, Napisu Solidarność. No, i daty, i tytuł. No więc tak, skąd się wzięło zdjęcie? To jest y, foto filmowe, albo kadr z filmu. Mm. No i poszczególna Kup Kupera została w, wycięta. Prawdopodobnie z tego zdjęcia, albo z jakiegoś podobnego, wracając z tego filmu. W wywiadzie, który y, Tomasz Sarnecki udzielił y, Muzeum Historii Polski, on nawet mówi o tym, że że ta praca jest, że to nie, nie była, że ta praca bardziej brzmi na wycinankę, niż rysunek, czy jakąś inną technikę graficzną. Hmm. Czy Tomasz Sarnycki naruszył prawa autorskie? Prawdopodobnie nie, dlatego, bo w 1989 roku obowiązywała inna ustawa o w prawie autorskim, która w wypadku zdjęć prawa autorskie wy, wygasały po 10 latach od daty publikacji. 10 lat od, ten film został nawiązany w 1952 roku. Tak, wtedy też za bardzo nie było wiadomo, kto był autorem tego zdjęcia, więc nie udało mi się dotrzeć do tej pory. Drugim elementem to jest tu samowolność. Czy ktoś ma wtedy z niego prawa? Nie wiem. Ale trzecim elementem dla mnie najciekawszym to jest napis Solidarność. To jest projekt, według Solidarności zostało zaprojektowane przez... Jerzego Janiszewskiego, grafika z Gdańska w roku 1980 w czasie strajków sierpniowych. Ono zostało przyjęte jako znak solidarności. Czy, ponieważ to był rok 80. No więc w 89. prawa autorskie nadal obowiązywały do bez tego znaku, ale czy, czy, yy, czy ten grafik, czy Tomasz Sarnański kontaktował się i prosił o zgodę na wykorzystanie? stanie? Nie wiem tego. Prawdopodobnie nie. Yy. I... No ale też, jak opowiadałem kiedyś, jak opowiadałem tę historię znajomym, no to oni Zawsze to wtedy słyszałem, no, że to były inne czasy i że wtedy nie było absolutnie świadomości y, własności intelektualnej. I to nie jest do końca prawda. W 80 roku, albo w 81 roku, NSZZ Solidarność próbował zarejestrować ten zna, y, znak Solidarności jako znak towarowy. Po 13 grudnia nie udało ten. Ten, próba rejestracji została, znaczy nie udało się tego zarejestrować. Ale to można powiedzieć, że Solidarność była, mimo wszystko była dużą instytucją. Opozycjoniści o prawach, o własności których bardzo nie myśleli. To też nie jest do końca prawda. Jest taki pieśniarz Bart Solidarności, Jan Krzysztof Kereus wydawał y, kasety w latach 80. Y, w Podsieniu, to był drugi rok. I na każdej kasecie umieszczał formułę, że, że jeżeli skopiujesz tą kasetę to przekaż mi pewną kwotę pieniędzy. W zależności od tego, czy mieszkasz w Polsce to była to mniejsza kwota, jeżeli mieszkasz na zachodzie to była ta kwota większa. I y, zawsze ta formuła kończyła się słowami, nie szanując praw, autorskich się praw człowieka. No i teraz wróćmy do, już do roku 2012. To jest plakat, który pojawił się na Facebooku w lipcu tego roku. Chwilę potem, kiedy ten plakat się pojawił. Solidarność, związek zawodowy Solidarność zaprotestowała w życiu loga Solidarności i zagroził o skierowanie sprawy do, do sądu chcąc bronić symbol Solidarności. Z tego co wiem, grafik nie wypowiadał się na ten, na ten temat. No i, a z tym logiem Solidarności jest jeszcze ten problem, że Jerzy Janiszewski, który go zaprojektował. On w stanie nasz znaczy przed wyjechał z kraju. Wrócił do kraju w 89 roku. I wtedy zaczął się upominać o swoje prawa do loga Solidarności. Z wywiadu, w którym, w wywiadzie mówi, że on w pewnym momencie się dogadał z solidarnością. Solidarność uznała jego, jego prawa do jego autorstwo z nauków Solidarności. No ale też to oznacza, że w 1989 za bardzo nie było wiadomo, kto jest właścicielem, czy to jest związek, czy to jednak jest y, grafik. No i, no i skończyć chciałem tą historię. Y, tym, że z tym plakatem problemy są tutaj pory. To jest y, fragment prezentacji na stronach Google, się nazwał chyba Google Galerii, którą wykonało Muzeum Historii Polskiej. No i tutaj w, w prawym rogu widać autorstwo plakatu. Jest to podpisane, nie wiem czy to widać, dostarczone przez Muzeum Historii Polski oryginalne źródło Tomasz Wierzejski-Fotonowa. Tomasz Wierzejski-Fotonowa to jest fotograf, który wykonał reprodukcję tego plakatu. No, i teraz takie podsumowanie. Przez przypadek, albo przez zbieg okoliczności, ten, jedna praca, która była wykonana na podstawie innych prac, jest autora tej pracy, spotkała kara i musiała zapłacić odszkodowanie. Natomiast Praca wykonana analogicznie, tylko że 10 lat wcześniej, do tej pory funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradia.